o sprawiedliwym władcy morza i złym szachu. Baśń Perska W dalekiej Persji żył kiedyś potężny szach, którego królestwo rozciągało się od wschodu do zachodu i od północy do południa. Gdziekolwiek by spojrzeć, wszędzie były jego ziemie. Władca miał jednego i ukochanego syna, któremu chciał dać wszystko, co najpiękniejsze i najwspanialsze. Kiedy syn dorósł, postanowił znaleźć dla niego żonę. Pewnego dnia powiedział – nadszedł czas, abyś ożenił się i zamieszkał we własnym pałacu. Dlatego wyprawię wielką ucztę, na którą zaproszę wszystkich królów z sąsiednich państw wraz z córkami. A wtedy wybiorę ci żonę. Królewicz bardzo się zmartwił słowami ojca. Od dawna bowiem kochał córkę władcy południa, piękną Peri. Na nic się zdały prośby i błagania młodzieńca. Szach pozostawał nieugięty. Kochał wprawdzie syna i zależało mu na jego szczęściu, ale był człowiekiem bardzo upartym i zawsze musiał postawić na swoim. Kilka dni później do pałacu Szacha zjechali się królowie wschodu i zachodu, północy i południa, a wraz z nimi najpiękniejsze królewny świata. Cały dwór zaroił się od kolorowych strojów, barwnych rydwanów i lśniących klejnotów. Aby nie obrazić żadnego z zaproszonych monarchów, Szach ogłosił, że wszystkie królewny będą miały twarze osłonięte grubymi kwefami. Dzięki temu o wyborze żony dla jego syna zadecyduje los. Kiedy królewicz usłyszał słowa ojca, po raz drugi gorzko zapłakał. Jak rozpoznam swoją ukochaną Peri wśród tylu kobiet? Ubolewał ukryty w najdalszym końcu pałacowego ogrodu. Gdy tak siedział pogrążony w smutku, zobaczył, że wielki ptak goni pięknego motyla. Żal mu się zrobiło owada, dlatego odgonił ptaka. A wtedy motyl usiadł mu na ramieniu i wyszeptał. Dziękuję ci, dobry królewiczu, że uratowałeś mi życie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Wiem, że jutro będzie dzień, w którym wybierzesz sobie żonę. Wiem także, że miłujesz piękną Peri. Posłuchaj mnie więc uważnie. Jutro, w czasie uczty, zwołam siostry i braci. W godzinie wyboru zaczniemy fruwać nad głową pięknej Peri i w ten sposób rozpoznasz swoją ukochaną. Powiedział motyl. I odfrunął. Następnego dnia, gdy nadszedł dzień wielkiego balu, wszystkie królewne zebrały się na placu przed pałacem szacha. Było ich trzysta sześćdziesiąt pięć, tyle ile dni w roku, a każda była ubrana w jednakową, białą suknię i owinięta grubym welonem. A teraz, synu, zdaj się na los i wybierz dla siebie żonę powiedział władca. Królewicz zaczął wypatrywać motyla. Nie mógł go jednak nigdzie dostrzec i już zaczął się bać, że wczorajsze spotkanie było tylko wytworem jego wyobraźni. Niepotrzebnie jednak zwątpił w przyjaciela. Oto nad głową jednej z panien dostrzegł kolorową chmurę motyli, które przeleciały z pomocą. Bez wahania podszedł do wskazanej królewny i zdjął jej welon z głowy. Tak, to była jego ukochana. Radość obojga zakochanych nie miała granic. Zaraz wyprawiono huczne zaręczyny i ogłoszono dzień ślubu. Ceremonia miała być wyjątkowa, bowiem władca postanowił zaprosić na wesele samo morze. Wszystkich służących ogarnął strach – bo znali dobrze swojego króla i wiedzieli, że wybucha olbrzymim gniewem, gdy ktoś mu odmawia. A zaprosić samo morze to wielka zuchwałość. Odkąd świat istnieje, morze nie gościło jeszcze u żadnego człowieka. Uparty szach nie zmienił jednak zdania. Zwrócił się do swego pierwszego ministra i dał mu trzy dni na to, aby sprowadził morze do pałacu. Zagroził, że jeżeli tego nie zrobi, zostanie stracony. Wezyr zbladł, ale pokornie upadł na twarz przed władcą. Potem wrócił do swojego domu, który stał tuż nad brzegiem morza. Biada mi, powiedział do żony, przyjdzie mi stracić głowę. Nie sposób bowiem wypełnić rozkaz szacha. Wezyr nie wiedział, że jego płacz usłyszał wiatr który był posłańcem morza. Zaniósł on smutną wiadomość swojemu władcy. Panie, za trzy dni niewinny człowiek straci głowę, jeśli nie zdoła zaprosić cię na wesele do pałacu Szacha. Obwieścił w podmorskim pałacu. Na szczęście morze było władcą sprawiedliwym i łaskawym dla swoich poddanych gdy usłyszało złą nowinę, zaraz wezwało smoka, najpotężniejszego ze wszystkich morskich stworzeń, aby udał się do wezyra i przekazał mu następującą wiadomość. Dobry człowieku, otrzyj swoje łzy. Władca mórz i oceanów zjawi się na weselu królewicza z podarkami. Smok chciał od razu udać się w drogę, ale zawahał się. Panie, wiesz dobrze, że każdy twój rozkaz wypełniam z oddaniem. Czy jednak na pewno jestem najlepszym posłańcem? Ludzie boją się mnie od wieków. Jeżeli więc stanę na brzegu przed wezyrem, ten może umrzeć ze strachu na mój widok. Słusznie mówisz, smoku, powiedziało może. W takim razie, kto z was, moi drodzy poddani, uda się z poselstwem do wezyra? Może wieloryb jest największym z podwodnych stworzeń, ma siłę olbrzyma i jest wytrzymały na trudy, zaproponował smok. Wielorybie zapytało może. Czy słyszysz, co mówi o tobie smog? – Panie, prawdę mówi – zaczął wieloryb. – Jestem silny i szybki, tylko czy nadam się na twojego posła? Nie znam ludzkiej mowy i nie mogę żyć na lądzie, jak więc odnajdę człowieka. Może więc żółw nada się lepiej i żyje zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Jest pełen godności, a ludzie darzą go sympatią. – Słyszysz, żółwiu, co mówi o tobie wieloryb? Zapytało morze. Kiedy żółw zwrócił się do morza, pojawiły się kolejne przeszkody. Po na myśl doszli do wniosku, że jest zbyt wolny i małomówny do roli posłańca. Rak, wskazany z kolei przez żółwia, też nie był dobrym kandydatem. Ludzie pałają do niego taką sympatią, że gotowi go pochwycić i ugotować na obiad. Krokodyl za to jest zbyt wybuchowy, przez co wzbudza lęk w ludziach, a żaba znowu jest przez nich lekceważona. Czy ktoś taki może być posłańcem samego morza? Władca wysłuchał argumentów swoich poddanych i w końcu zdecydował, że sam odwiedzi wezyra. Przybrał postać człowieka. Zamienił swoich poddanych w barwny orszak, obładował wozy drogocennymi podarkami i ruszył w drogę. Niedługo potem stanął przed domem wezyra. Witaj, wezyrze! Jestem tym, którego miałeś zaprosić na wesele w pałacu Szacha. Nie lękaj się więcej, wynagrodzę ci wszystkie twoje smutki. Na te słowa sługa upadł na twarz i zapłakał ze szczęścia. O, panie, twoja dobroć jest jeszcze większa od Twojej potęgi. Nie jeden ziemski król powinien spłonąć ze wstydu wobec twojej łaskawości. Zatem prowadź mnie wezyrze do szacha, powiedziało morze, i barwny orszak ruszył w kierunku pałacu. Upłynął bowiem już trzeci dzień od groźby szacha. Gdy dotarli na miejsce, przygotowania do wesela dobiegały końca. Kiedy władca Persji zobaczył na horyzoncie Wezyra, zawołał – Dezyrze, czy spełniłeś mój rozkaz? – Tak, mój panie, stoi przed tobą władca mórz i oceanów – powiedział sługa. – Witaj pod moim skromnym dachem. Jeszcze nigdy dotąd żaden człowiek nie dostąpił takiego zaszczytu – zawołał zachwycony szach. Ja nigdy nie zjawiłbym się w twoim pałacu, gdyby nie obawa, że mógłbym się stać przyczyną śmierci niewinnego człowieka, powiedziało może. Na te słowa szach się bardzo zawstydził i poczuł się urażony. Może zaś powiedziało: Dziś jest radosny dzień za ślubiny Twojego syna. Przynoszę więc podarki z najgłębszych i najdalszych krańców mórz i oceanów aby wszyscy poznali moją hojność i brali z niej przykład dla siebie. Po jego słowach słudzy zaczęli wnosić skarby. Były wśród nich złote bursztyny, perły wielkości daktyli, szmaragdy i diamenty, skrzynie pełne czerwonego koralu, złota i srebra. Szach nie mógł uwierzyć własnym oczom. To są dary dla ciebie, twojego syna i jego żony. Oraz wszystkich twoich poddanych, powiedziało może. A teraz chciałbym wynagrodzić Wezyrowi cierpienie spowodowane twoją pychą. I wtedy może rozkazało swoim sługom przyprowadzić cztery wspaniałe rumaki, które nigdy się nie męczą i nie starzeją. Kazał też przynieść kosztowne szaty, które nigdy się nie niszczą, szkatułkę pełną drogocennych kamieni, która nigdy nie jest pusta i bryłę czystego złota, która odnawia się nieskończenie wiele razy. Następnie może zawołało. Wezyrze, który z tych czterech darów wybierasz? O, panie, twoje dobrodziejstwo nie ma granic. Mam w domu czterech synów. Pozwól więc, że naradzę się z nimi, który podarek wybrać i jutro dam ci odpowiedź. Boże zgodziło się i sługa udał się do domu. W domu opowiedział o wszystkim synom i poprosił ich o pomoc w wyborze jednego z drogocennych przedmiotów. Ich rady niewiele mu jednak pomogły. Najstarszy przekonywał, że najlepszym darem będą rumaki, które nie znają zmęczenia i nigdy się nie starzeją. Młodszy, że najlepsza będzie szata, która nigdy się nie zniszczy. Trzeci syn przekonywał pozostałych do szkatułki z klejnotami, która nigdy nie jest pusta, a najmłodszy do złota, które ciągle się odnawia. Wezyr miał jeszcze większy mętlik w głowie niż przedtem... Następnego dnia, kiedy stanął przed morzem, powiedział – Panie, wczoraj kazałeś mi wybrać jeden z czterech podarków. Mam czterech synów, których zapytałem o radę, jednak każdy z nich dał mi inną odpowiedź. Teraz zupełnie już nie wiem, co wybrać. Może uśmiechnęło się i zapytało Szacha, co o tym myśli. Jeśli chodzi o mnie, nie dałbym Wezerowi żadnego z podarków, skoro nie umie podjąć tak prostej decyzji. Na to może zwróciło się do młodego szacha, który stał obok tronu ojca. A jakie jest twoje zdanie? Ofiarowałbym Wezerowi wszystkie cztery podarki, powiedział królewicz po chwili namysłu... To i tak niewielka pociecha po cierpieniach, jakie spotkały go z powodu moich zaślubin. – Podoba mi się twoja odpowiedź – powiedziało może, Tak właśnie uczynię. Wezyr nie krył swojej ogromnej radości, a wieść o hojności morza, sprawiedliwości młodego szacha i o jego zaślubinach z piękną Peri rozniosła się po całej ziemi i w podmorskich krainach.